Odcinek 5. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Debiutujący w wieku 17 lat Jarosław Grzędowicz jest autorem cyklu Pan Lodowego Ogrodu, powieści Wypychacz Zwierząt i kilku innych dzieł. Prywatnie dzieli dom z Mają Lidią Kossakowską. Spotkanie zaczął prowadzić sam a potem odpowiadał na pytania publiczności oraz opowiedział dowcip. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Jarosław Grzędowicz. Mam nadzieję, że jestem na spotkaniu autorskim moim. Nie mam problemu. Ponieważ mojemu prowadzącemu coś się przytrafiło najwyraźniej, mam taką propozycję, ponieważ bardzo trudno byłoby mi samemu sobie zadawać pytania bo znam większość odpowiedzi. To może zaczniemy od tego, co na spotkaniach autorskich zazwyczaj jest na końcu. To znaczy prosi się publiczność, żeby jeśli coś odlurtuje związanego z osobą nieszczęsnego twórcy, siedzącego na sali, to żeby zadawali pytania. Więc ja może się zwrócę z takim apelem, jeżeli ktoś, kogoś coś ciekawi, albo coś chciałby wiedzieć i podejrzewa, że ja też coś o tym wiem, to bardzo poproszę o pytania. A nie, to już nie będzie potrzebne, bo mój prowadzący. Znaczy to wrócimy jeszcze do tego. Przepraszam Jarku, ale <grywania> prowadziłem przed chwilą Andrzeja i musiałem przynajmniej stolet skorzystać. Podejrzewałem, <grywania> przepraszam. Powinniśmy byli dać jakieś przerwy pomiędzy. Wiesz co, gdybym miał układany plan, to by było trochę inaczej. A błagałem na wszystko, żeby nie było godzina po godzinie. No dobra, rozpoczynamy jazdę. O, dobra, od czego zacząć? No wiem, wiem, wiem. O, czekaj. Uh, uh, uh. Może ty zaczniesz? A ja się, ja się trochę ogarnę. No to znaczy, mogę ci zadać jakieś pytanie? Ale... <sum> nie, nie, nie jestem pewien, czy o to chodziło, ale... No nie, wiem, wiem o co Wiem o co cię spytam od razu. Z grubej rury, ale żeśmy o tym rozmawiali. Słuchaj, y, czy planujesz kontynuację popiełu i kurzu? Bardzo wiele osób mnie o to pyta. Jak polecam im tą książkę w Biblo? No, to może tyle. Na razie. Dobrze, to ja postaram się odpowiedzieć, a ty się uga. Y ta historia powstała jednorazowo, ale ma dosyć interesujące tło, takie realia, które rzeczywiście jakoś tam mi zapadły w pamięć, i nośnego bohatera, więc ja nie wykluczam, że, że kiedyś napiszę coś, no nie chcę użyć słowa z tego cyklu, bo to nie jest żaden cykl na razie, ale no, coś w tym świecie jest tym bohaterem, tylko cała rzecz polega na tym, że muszę mieć odpowiednio sensowny pomysł. Ten wykorzystałem i muszę wymyślić nową historię po prostu, pasującą do tego bohatera i pasującą do, do realiów. I z zasady nie mówię w ogóle nie, jeżeli jestem pytany o takie rzeczy, czy coś tam kiedyś będę kontynuował, to z tym się zawsze należy liczyć jest takie zagrożenie, że prawie każdą z takich rzeczy może kiedyś będę kontynuował. Już Słuchaj, yy... Dobra. Okay. Yy, yy, tak myślę o twoich opowiadaniach. Yy, czy ty naprawdę jesteś takim pesymistą, czy tylko tak piszesz? Moje opowiadania wcale nie są pesymistyczne, po pierwsze. Dalece nie wszyscy bohaterowie idą na końcu. Poza tym jestem jak każdy, to znaczy, yy, wiecie, optymista sądzi, że żyjemy na najlepszym ze światów możliwych, a pesymista obawia się, że to może być prawda. Yy, ja mam trochę podobnie, to znaczy yy, te historie tak mi wychodzą. Jest tylko opowiadań, które pierwotnie miały się skończyć w bardziej pogodny sposób po czym w trakcie pisania ja miałem przykrą i dręczącą świadomość, że ta historia tak naprawdę skończyła się zupełnie inaczej i musiałem to powiedzieć. Czasami po prostu sam scenariusz historii dyktuje zakończenie. Albo logika świata, albo logika przedstawionego problemu. I czasami jest mi bardzo przykro, że muszę zakończenie pozostawić takim, jakim ono w istocie jest, to się gdzieś czuje. W dobrze wymyślonej historii nie ma czegoś w rodzaju poczucia fałszu na końcu, które powoduje niekonieczne spłędowanie, takie, takie po to, żeby sprawić przyjemność przez utrzymanie, bohatera przy życiu, czy zastosowanie frazy, jeżeli żyli długo i szczęśliwie. Czasem to pobrzmiewa fałszem. Yy, I już, ja tego nie lubię. Natomiast druga rzecz jest taka, że yy, to, jak opowiadam historię, to niekoniecznie jest odzwierciedlenie, odzwierciedlenie tego, jak ja myślę o świecie na co dzień, jakby prywatnie. Yy, to jest trochę tak, że... Rzeczy groźne albo smutne, albo w jakiś sposób yy, chwytające za gardło są po prostu bardziej dramatyczne. Stan takiego stanu i szczęścia, jeżeli jest fajny, jak kiedy się go przeżywa, ale się miało o nim czytać, to jest śmiertelnie nudny, to też tak jest, że... Yy, pewne historie po prostu muszą być dramatyczne, żeby były atrakcyjne. Wiesz, patrzę na, głównie jeżeli chodzi o opowiadania, niektóre zwłaszcza, widzę, że w tobie jest chyba, moje wrażenie, strach przed takim, jak to nazwałeś, pluszowym totalitaryzmem, zagrożenie poprawnością polityczną, coś więcej o tym powiesz? Moim zdaniem to jest po prostu aktualne zagrożenie, które może nas dotyczyć, taki no, nas wszystkich w bliskiej przyszłości. Część to są rzeczy, które już się dzieją, mamy je za oknem i one są w oczywisty sposób uciążliwe albo nawet niebezpieczne, a część to jest prognozowanie rozwoju tych zdarzeń. Rzeczywiście jest tak, że mamy państwa, bo nie tylko nasze państwo, tylko bardzo wiele państw naszego kraju cywilizacyjnego, które stają się stają się zawłaszczyć wszystkie dziedziny życia. Tego określenia pluszowy totalitaryzm nie wymyśliłem, tylko po prostu nie pamiętam, kto to wymyślił. Ale, ale tak, ono istnieje, bo to jest tak, że argumentuje się, że trzeba nas poddać ścisłej kontroli i każdą dziedzinę życia ze względu na przykład na zdrowie i bezpieczeństwo. To jest taki bardzo e, nośny to, to bezpieczeństwo. To jest, jest wszędzie znane, tak? To, to jest taki, takie zaklęcie. Tak? Dlaczego Panowie mi wchodzicie do domu i robicie przeszukania, bo Pan chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo? Tak? Z tym się nie dyskutuje. To jest niebezpieczne właśnie. paradoksalne. Tak się stało, że gdzieś tam po drodze, z powodu tych różnych ideologicznych wybryków nasza cywilizacja zgubiła, Pan myśli cywilizację Zachodnią, zgubiła rzecz fundamentalną dla siebie samej, to znaczy nawet nie miało jakiejś wielkiej, szumnej nazwy w konstytucjach, ale było powszechnie respektowane, było to częściowo sformułowane, a częściowo niepisane prawo jednostki do decydowania o własnym życiu, własnym otoczeniu i, i jakby najbliższym sąsiedztwie swojego życia. Była było dość dużo kwestii, które nie były regulowane prawnie i do których państwo się nie wtrącało i nikomu nie, nie przychodziło nawet do głowy, że to można regulować. No były kwestie związane z tym, co kto sądzi, co kto yy, nawet yy, głosi w rozmowach z innymi ludźmi. To jak wychowuje dzieci, to jak je, to jak spędza wolny czas. To wszystko w świecie zachodnim była strefa świętej prywatności, dlatego nikt nie miał wstępu. Teraz już tak nie jest. Teraz wszystkie te rzeczy są dyskutowane do wszystkich tworzy się jakieś prawne regulacje, wszystkie się usiłuje poddawać kontroli. I taki obraz, który tam czasami używam w niektórych opowiadaniach, już on się bierze z takich małych epizodzików, które obserwujemy w naszym życiu. Słyszałem, że w Szwecji dzieci są zachęcane do tego, żeby informowały w szkole, jeżeli rodzice wygłaszają tam jakieś określone poglądy na określone sprawy. No i wtedy szkoła może wyciągać konsekwencje, ona nie ma władzy nad rodzicami, ale może skierować sprawę do tego, żeby znać, że są złymi rodzicami, wtedy rodzic to może zostać przekazane do adopcji, czy do rodzice. Morozów się, się przypomina. Przypomina się Pawka Morozów i to są rzeczy, które kiedyś yy w tejże wspomnianej cywilizacji zachodniej były nie do pomyślenia. To nie jest tak, że było gdzieś zapisane, że takich rzeczy się nie robi. Komu by nie strzeliły do głowy. To, był, to przekraczało jakiekolwiek zdolności pojmowania. Jest człowiek, jego myśli, jego dom, jego, jego najbliższe otoczenie, jego świat, jego przyjaciele i to, to są rzeczy, w które nikt nie ma prawa ingerować, póki ten człowiek w ewidentny sposób nie łamie prawa. A teraz można złamać prawo w pewnych okolicznościach no, w absurdalny sposób, mając przy sobie scyzory, nakładając czapkę, no, jakiś, zapalając papierosa, kaptur, też bywają nakazane, bo kamera nie widzi twarzy i tak no, Można popełnić wykroczenie na tej zasadzie, że się zapomni czegoś w kieszeniach, próbując polecieć samolotem. Tak? Można mieć ze sobą buteleczkę jakiegoś płynu, nie wiem, perfumy czy coś i to już jest problem. Eee, i z, z takich lęków bierze się taki świat, który czasem opisuję, Bo on nam zagraża. Nawet jeżeli nie przybierze takich form, jak czasami w moich opowiadaniach, które mogą być trochę karykaturalne, no bo są ekstrapolowane w przyszłość, to i tak jest wystarczająco destruktywny i należy mu się przeciwstawiać, moim zdaniem. Należy przypominać o tym, że to człowiek decyduje o sobie i o swoim życiu, a nie państwo. Że państwo nie powinno być omnipotentne, bo ono jest dla nas, a nie dla niego, przynajmniej w krajach zachodnich. Dobrze, powiedziałeś o, o, o władzy jako takiej, a jak widzisz społeczeństwo w tym klimacie? Czy ludzie za bardzo nie, nie poddają się temu? Czy to nie jest bez sensu? Czy my nie mamy prawa wiesz, trochę stawić oko? Bo coraz bardziej nam no, tą władzę, znaczy. Nie, może inaczej. Coraz bardziej nam wolność odbierają. Stopniowo, krok po kroku. Znaczy ja uważam, że należy stawiać opór Problem w tym, że bardzo wielu ludzi nie ma na to ochoty. Po prostu dlatego, że te bajki o bezpieczeństwie dobrze brzmią. Chcemy się czuć bezpieczni. Nawet jeżeli to jest złudne poczucie bezpieczeństwa, to jakieś zmiany w mentalności zachodzą. Zatem ludzie to są istoty leniwe. Wziąć od, zrezygnować z tego parasola takiego, zrezygnować z tego pełzającego totalitaryzmu, to znaczy musieć wziąć za siebie odpowiedzialność. Jeśli jestem wolny, to robię różne rzeczy i one są czasem błędne, a czasem złe. Więc muszę być gotów na to, żeby ponieść konsekwencje, które mogą być jakieś problemy, których sobie narobię, kłopoty zdrowotne, nie wiem. No, jeżeli postanowię, że jestem człowiekiem wolnym i chcę uprawiać sport ekstremalny, to może połamie nogi. Tylko, że na własny rachunek wtedy nie powinien mieć do kogoś pretensji o to, że nie zrobił jakiś barier czy czegoś, czy w ogóle mnie nie pilnował. Tak? A ludzie wolą jednak, wielu ludzi, wystarczająco wielu, żeby, żeby to tak wyglądało. A z kolei wielu ludzi się temu sprzeciwia, tylko że już nastąpił łazy, nastąpiły zmiany w prawie i w mentalności, to jest bardzo trudne. Trudno jest to odkręcić, no, łatwo jest powiesić wszędzie kamery, Przypomnijmy hmm, sobie, że 20 lat temu ich nie było, nic się nie działo, tak? teraz jeżeli powiemy, że je zdejmiemy, to większość ludzi powie zaraz, to zabijają nas tam, tak, jak nie będzie tych kamer, mimo, że nie ma żadnego przełożenia, te kamery generalnie służą do tego, żeby ścigać studentów pijących piwo na ławkach w parku, tak. Y bo Straż Miejska nie ma wielkiego, wielkiego problemu ze studentami, natomiast na przykład ja mieszkam w takim miejscu, które przylega trochę do miasteczka uniwersyteckiego, trochę do takiego parku, a trochę dość starej dzielnicy, gdzie mieszka sporo takiego towarzystwa raczej yy, nieprzyzwyczajonego do włosów, a yy, dużo zajmującego się piłką nożną w specyficzny sposób, no to jeżeli oni spędzają czas w, w tym samym parku wznosząc puchary, to Straż Miejska się tam nie pojawia. Jeżeli e, troje studentów typu dwie dziewczyny chłopak <grym> wypiją tam reca, to natychmiast są tam trzy wozy pancerne, migające światła, kajdanki, pały, psy i no, Zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. No to jest kwestia zdrowia i bezpieczeństwa, bo od takiego kibola można tak dostać w macha, że ci odpadną na Natomiast. <grym> od studenta tańca i zarządzania odpadami, raczej nie. Okay. To może y, przejdźmy jednak y, trochę do Twoich y, utworów. Y, słuchaj, y, w Panu Lodowego Ogrodu y, bardzo dużo znajduje nawiązań do wikingów, ale też są i inne klimaty, prawda? Y, może byś powiedział o, o tych y, rzeczach, skąd czerpały i skąd te pomysły? Jednym z moich pomysłów na tę historię było takie założenie, że to ma być bardzo szeroki, taki epicki świat. Żebyśmy mieli wrażenie, że to jest produkcja wysokobudżetowa, że tam jest wiele narodów, wiele krajów, że poza ramami zakreślonymi przez narrację nie ma dekoracji, tylko jest żywy, tętniący życiem świat. No więc potrzebowałem kilku kultur, które miały być... Yy, no dopracowane w, tak na tyle, na ile to jest możliwe, na potrzeby powieści, miały być język, kulturę, pewne cechy estetyczne nawet, to miały być tak plastycznie rozpoznawane na pierwszy rzut oka. I no, powiedziałeś, wikingowie, tak, no, powiedzmy, mieszkańcy Wybrzeża Żagli mogą się tak kojarzyć, bo tam są takie tropy. Co więcej, to jest ten wątek książki, który jest prowadzony przez, przez postać Drakainena, a każdy rozdział jest otwierany fragmentem Eddy. Tylko ten fragment Eddy nie odnosi się bezpośrednio do tych niby wikingów, tylko on się odnosi do Drakainena, który patrzy tak na ten świat. On jest z ziemi i on pewne podobieństwa rozpoznaje w ten sposób. Tam jest wyraźnie powiedziane, że są różnice, tak, te ich wilcze e, okręty to nie są żadne drakary, one raczej przypominają dżonki, takich architektura, jest inna i tak dalej, i więc gdybyśmy to zaczęli ilustrować jakoś precyzyjnie, pewnie by się okazało, że wyglądają trochę inaczej. Natomiast pozostałe kultury rzeczywiście o coś się opierają, ale nie są tego odzwierciedleniem, one miały wyglądać wiarygodnie, więc najprościej było oprzeć się o wiedzę dotyczącą pewnych ziemskich kultur. I tak tworząc powiedzmy Amitraj, budowałem coś, co jest kombinacją y, trochę dynastii perskiej, trochę mongolskiej, y, trochę to przypomina Chiny, y, ale ma też cechy innych imperiów, więc jest takie, takie, taka wschodnia satrapia specyficzna dosyć. Y, I dzięki temu łatwiej mi przemawiać do wyobraźni czytelnika, bo ja gram na skojarzeniach wtedy. Ja mogę... Już takim szerokim pociągnięciem zaznaczyłem podobieństwo, więc on już widzi pewien obraz, a potem tylko wskazuje różnicę i już mamy kąt. Yy, mamy tam kulturę czegoś, co no, jest zupełnie taką fikcyjną, nie wiem, może tak trochę mogłoby wyglądać wielkie Zimbabwe, albo jest taka kultura kojarząca się u nas niby z Afryką, tam to kontynent, tylko że ta jest kultura materialna. W Afryce nie bardzo taka... No, zdążyła powstać z różnych historycznych powodów, ale mogłabym. Powiedzmy królestwo Saby, czy właśnie wielkie Zimbabwe, czy coś takiego, gdyby się rozwinęło, rozwinęło technologię i stworzyło cywilizację techniczną, to mogłoby wyglądać trochę tak, jak, jak to, to u mnie. I tak dalej. Każda z tych kultur gdzieś tam się opierała no. o, o jakieś istniejące u nas, ale na zasadzie skojarzeń, tak, kłodyfikacja, na zasadzie skojarzeń i obrazów yy, Dzięki czemu ja nie musiałem stwarzać koła od nowa, tak? Jest jakaś kultura, ona ma pewien charakter, można z niej wykorzystać bardzo wiele cech dodając własne. Wiem, że yy... No, rozmawiałem dzisiaj z Mają na ten temat, czyli z twoją żoną, że wzajemnie sobie pomagacie przy pisaniu, recenzujecie i tak dalej. No, mówiła o tym. Czy pomagała ci przy y, Panu Lodowym Bełogrodu? na pewno. To trwało latami. No wiem, to wiem. E, to są wiesz, wiesz. <grym> <grym> Także to, tam bywały momenty, kiedy się wieszałem fabularnie, dyskutowałem z nią. Pomagała mi wymyślać jakieś rozwiązania. Nie, nie ma możliwości, żebym już tak wieloletkowej historii pisanej tyle lat się gdzieś nie zawiesiła, bo nim nie zakopał. Oczywiście, że mi pomagało. No, Ale to jest normalne, oboje zajmujemy się tym samym, żyjemy tym samym, pracujemy równocześnie, więc tak w domu się rozmawiał. Dzięki. E, słuchaj. Chciałem Cię spytać o taką kwestię, bo w Twoich opowiadaniach przeważnie przeważa groza. Tam jest kupę strachu. Wypychal zwierząt, księga jesiennych demonów. No, pobiły kurz też, ale to bardziej traktuję jako powieść, jako bardziej, no, fantastykę. W takim wymiarze też trochę grozy, ale mniej. Ale akurat w opowiadaniach jest, ta groza dominuje, jakby. Nie spojrzałem na to w ten sposób, ja zacząłem od zbioru opowiadań grozy. Może mi tak wszystko program. Wydaje mi się, że nie wszystkie, jest, jest trochę opowiadań, które są sąskimi, większymi zdecydowanie, aczkolwiek nie było do tej pory jakiegoś takiego klasycznego, wyniesionego w kosmos, takich, to teraz się w ogóle mało takich pisze, więc Może coś z tym trzeba zrobić. Nie lubię horror po prostu zwyczajnie, po, po części jestem pisarzem grozy. Tylko po prostu nie chcę się w tej grozie i w horrorze zamknąć, tak? Lubię poruszać się po różnych polach i tak będzie. Dla mnie wzorem jest Neil Gaiman, który dzięki temu, że co chwilę robi coś innego, nie daje się zaszufladkować. A to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne, jeżeli człowiek kontynuuje bardzo podobne rzeczy, to dwie, albo jest tak, że w pewnym momencie to się ludziom przeje i nie da się już kontynuować, to cokolwiek zrobi innego do wyzwania, to, to nie. Albo ugrzeźnie w tym, i stanie się takim wyrobnikiem, to przestanie być nośne po prostu. Więc też wolałbym skakać po gatunkach i, i robić różne rzeczy tak, żeby także samego siebie zaskakić. Bo inaczej ta praca mogłaby się stać trudna, bo przecież nie, nie dopuszczamy. Powiedz mi, w wypychaczu zwierząt, w tytułowym utworze, a czy to jest uśmiech do Mai, bo lubi koty? No jaki uśmiech, jak ten kot jest mnachter z samego początku. <głos> <głos> dość szczerbaty ten uśmiech. Ja, ja też lubię koty po prostu. Tako, to jest short story w ogóle. Został wybrany jako, jako tytuł zbioru, bo, bo tytuł się, wydawca uznał, że jest frapujący tak wystarczająco, żeby, żeby zapiąć zbior, Natomiast to, to nie jest tak który napisałem jakoś specjalnie dla bo coś tego rodzaju. Bo nie wiem co bym na tym wspólną. No. Natomiast no, tak, taka sobie historyjka no, sytuacja, którą mógłbym sobie dosyć łatwo wyobrazić, bo, bo mamy w domu koty. Ja bardzo lubię. I, i tyle. No. Więc, nie wiem, i moje doświadczenia tego typu, że coś przydarza się mnie albo moim bliskim, gdzieś tam w mojej prozie są, ale to nie jest tak, że to jest jakaś taka ilustracja, po prostu ode mnie tworzą, więc jak coś tam to gdzieś tam oparte o to doświadczenie. No to, że to jest życie życia, to się czuje naprawdę. Wiesz co, jeszcze bym nawiązał do Księgi Jesiennych Demonów, bo ja naprawdę byłem w szoku na sam finał. Kiedy się okazuje, że goście po prostu. No, to mi przypomina ten film. Szósty zmysł z wrócem Ulisem? Chyba tak. No co, szósty zmysł był lepszy? No nie. Nie. No i grał w nim ja wymyśliłem tylko klamrę do połączenia kilku tak naprawdę opowiadań, opowiadań zupełnie niezwiązanych z sobą. Po zawsze bardzo lubiłem tak zbudowane zbiory, Od, odkąd byłem takim małym fankiem yy, i czytałem, powiedzmy, Ilustrowanego Człowieka, Raya Bradbury. Tam zawsze była jakaś taka klamra, która uzasadniała, dlaczego akurat te opowiadania, czasem zupełnie przypadkowe, bo to bywały opowiadania na przykład pisane do jakiegoś czasopisma albo do różnych antologii, albo dlaczego. Nie wadeci w tamtych czasach potrafili wymyślić powód, dla którego te opowiadania są razem obok siebie. Dlaczego są częścią czegoś większego? To mi się zawsze bardzo podobało i chciałem coś takiego mniej lub bardziej udolnie wymyślić na potrzeby księgi jesiennych demonów, bo to były naprawdę opowiadania każde z innej bajki. To tak? no i jest to jakaś tam i o to chodziło. Nie mogły to być opowieści na ciele jakiegoś wydatkowanego gościa, bo to by już było, tak? Nie mogły być tam opowieści jakiejś panny, którą ma król stracić o świcie, bo to też jakby było. Musiałem no, wymyślić coś swojego i nie było rady, no, jest tak zrobione. Jakieś pytania? Ja już mówiłem, że wrócimy do tego. Kto? No i tutaj jest trailer, wypychacza zwierząt właśnie opowiadania tytułowego. Czy będzie to ekranizacja całego opowiadania, czy coś grubszego, czy to po prostu jest trailer wrzucony w internet na potrzeby medialne ekrany? Na potrzeby promocji tego zbioru. Właśnie się ukazywało wznowienie i, i w tamtym czasie wymyśliliśmy w wydawnictwie, że dlaczego nie robić trailerów książek, skoro robi się trailery filmów i gier. Uważam, że to dobry pomysł. To ja mam pytanie właśnie odnośnie ja tego, ja się z, tego zbiorku. Przyznam szczerze, że największe wrażenie na mnie zrobiło opowiadanie Weekend w Spadzreku. To jak jest wykreowany ten świat przyszłości, to po prostu aż zostawiało ciarki na plecach. i czy nie kusiło Pana nigdy, żeby wrócić do tego pomysłu kreowania takiego świata przyszłości, na jaki nam się zapowiada, żeby rozwinąć to w coś większego, w coś grubszego? Szczerze mówiąc, trochę tak wygląda świat powieści, którą piszę w tej chwili. To będzie taka historia odrobinę cyberbankowa, odrobinę taka sensacyjno-awanturnicza, ale w tle jest właśnie taki świat no trochę przeciągnięty w przyszłość, aproksymowany z naszego. I tam są takie elementy, to się już pojawiało w kilku opowiadaniach. Pokazywałem tego, tego rodzaju przyszłość. To było na przykład takie dość mało znane dotąd opowiadanie, bo się ukazało tylko w antologii bajki dla dorosłych. Ono się nazywa Chwila przed deszczem i jeszcze nie doszło do żadnego zbioru. Jak zrobię następny zbiór, to wejdzie. I jeszcze w, w kilku innych. Natomiast w tej, w tej powieści też ten świat będzie tak wyglądał. Ja tu nie chcę za bardzo palić, bo jakby zapowiadać. Bo, bo to jest wszystko w trakcie pisania. No jak się pokaże, to sami zobaczycie. Ale w razie tam będzie i, i, no dużo różnych rzeczy, będzie też wystarczająco dużo różnych awantów, żeby możemy akcję pociągnąć. Się, że... Skąd pomysł jest cytynowego bolsa? O, o, co bolsa? A to nie ma takiego? Nie. <głosy> Byłem pewien, że istnieje. <głosy> Nie wiem, wczoraj jadłem kolację w jakiejś restauracji, to tam dziale z wódkami jakieś były takie malinowe bolsy, jakieś tam rozmaite, żurawinowe. Może Finlandia? <śmiech> Dobra, się o gatunki. Może to była Finlandia, no nie, nie piłem To bols nie robi taki czwakowy? <śmiech> Limonkowy jest. Czy to za czy, na... oh, nie, no. e, czy napiszesz książkę w tematach po połka lepszym? Na razie nie mam takiego pomysłu. Nic takiego mi nie przyszło do głowy. To mnie jakoś tak nie... Raz, że mnie tak specjalnie nie, nie pociąga. Jest tego za dużo. I już, no to... Wydaje mi się, żeby to było specjalnie nośne w momencie, kiedy mamy ileś tam, nie wiem jak to nazwać, systemów pisarskich, czy co? Jak, jeżeli stu chłopa pisze powieści w jednym uniwersum, to co to to jest właściwie? Znaczy, to jest jakiś, no nie, no, chodzi mi to, tak, jak się to zjawisko nazywa, to jest jakiś taki, nie wiem... Stół. A po ludzku? Okej. Okay. Nie podoba mi się. <śmiech> nie <ma lepszego. śmiech> No więc mam wrażenie, że to jest to post, który jest bardzo płytki. Nie mam tam czego szukać po prostu. Może, jak nie wiem. Powtarzam, znowu powiem to samo, jak mi strzeli do głowy jakiś pomysł, to ja się nie będę zastanawiał, czy on jest w świecie postakowa, po po, czy w świecie fentezy jakiejś takiej tolkiemlowskiej. Tylko go napiszę. Yy, bo jeżeli już będę miał ten pomysł przez warty realizacji, to będę przekonany, że jest jakoś tam oryginalnym, to, że jest w takim yy, głęboko przeoranym świecie, go usprawiedliwia, to może tak by. Znowu. Przecież dopiero co było w telewizji. <śmiech> <śmiech> Na TV jest. <nie? śmiech> yy, tu był taki. Tak, wiem, wiem, właśnie to no. Panie Jarku, chciałem zapytać, w jakim stopniu pan się tożsamiał z postacią Drakainen. O całości. Spróbujmy tak bardzo ostrożnie w żabie. Dlaczego miałbym się tożsamiać z moją postacią? I to jeszcze z jakimś takim typem, który umie latać tam na no Boga, nie no jestem normalny. No. Ale ja nie jestem jedyny na świecie. Ale myśleliśmy, że to biografie piszesz. Ja też tak myślałem, bo szybko się okazało, że nie. Może się utożsamiast z tym starszym <grystanie> bratem króla, którego ci chcę jakoś wsunąć? To też nie. Nie, ja bym był dla tych zwierzątek bardzo miły. A kiedy Supernatura o Wrócimy jeszcze do tego. <grym> <grym> Skąd inna na takie potrójne tło narodowościowe i dlaczego akurat te trzy kraje? Odpowiem w następującej, w odwrotnej kolejności. Te trzy kraje dlatego, że tak mi się podobało bo je lubię, to, to znaczy nie byłem z tych trzech krajów w Finlandii, ale jakoś tak mi się zawsze wydawała sympatyczna. Byłem w Chorwacji, urzekła mnie zupełnie, w Polsce też byłem parę razy. E, natomiast koncepcja na taką e, postać wzięła się z, e, po pierwsze z chęci e, zadatwienia z takiej maniery, która kiedyś e, obowiązywała w science fiction, a polegała na tym, że bohatera, bohater był taki w pewnym sensie bez korzeni. Był, nie dało się ustalić jego narodowości, taki był zupełnie e, nijaki, nazywał się na przykład Pirc, albo coś takiego, tam Wert, Wurt, coś takiego, nie kojarzącego się z żadnym konkretnym językiem, z żadnym miejscem, z niczym miał być taki everyman e, zewsząd. E, I to zawsze powoduje, że świat taki się robi, mało nało ja chciałem, żeby się czuło, że on jest z ziemi, jest z naszego świata, więc musiał być z konkretnych miejsc, ale też nie chciałem, żeby to była Lojzy pompa z Grójca i już, tak. Poza tym to jest troszkę tak, że nasz świat rzeczywiście robi się trochę taki kosmopolityczny, no mamy to cholerne Schengen, no tam trudno powiedzieć, żeby, żeby cała koncepcja wspólnej Europy jak na razie okazywała się takim wielkim sukcesem. Ale mieszkać w różnych częściach się da, to akurat się udało zrobić to jest fajne, w związku z tym, dlaczego Polka nie mogłaby spotkać Fina w Chorwacji i dlaczego nie mieliby tam zamieszkać. Na dokładkę wydawało mi się, że i Polacy i Finowie i Chorwaci uchodzą w Europie za przedstawicieli narodów, które są genetycznie jakieś szugnięte. Skandynawowie, wszyscy pozostali, twierdzą, że Finowie piją za dużo, mają je po kolei w głowach, nikt nie jest ich w stanie zrozumieć, i w ogóle są jacyś dziwni. E, Polacy też mają opinie ludzi trochę osobliwych. No o Chorwatach to już zupełnie tak. No. No więc jeżeli połączymy Fina z Polką i ten twór wychowamy w Chorwacji, to powstanie potwór, a o to mi chodzi. Outsider ostatecznie. Trochę outsider, trochę wariat, trochę taki. Co masz przeciwko ugrójcowi? Zgubiłem <laughs> e, się tam w korku kiedyś, nie mogłem z niego wyjechać. Jakieś roboty drogowe czy coś. Co, co patrzyłem za okno, to widziałem grujec? <laughs> roboty drogowe, ugrójone? No jak to roboty? tam Pytanie dość banalne, ale muszę je zadać. Jakie ma pan porady dla takich początkujących ludzi, chcących zająć się pisaniem? Ja zacząć pisać. Ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Nie, no, trzeba czytać, trzeba się nauczyć, pisać w sposób literacki, czyli zupełnie inny niż to, co się praktykuje w szkole. Trzeba czytać, patrzeć, jak wygląda język literacki, z czego wynika mm, dość logicznie, że te rzeczy, które należy czytać, mają być dobre i dobrze napisane. Trzeba patrzeć, jak ten skurczyby kto zrobił, że to się tak fajnie czyta. Dlaczego wciąga, dlaczego idzie zdanie za zdanie. Nauczyć się opowiadać, choćby dowcipy. Niech dowcip w swoim wykonaniu brzmi zupełnie inaczej, niż kiedy go opowiadają zwykli ludzie. Zrób tego, z tego monodram, spowoduj, z, z żeby ludzie się kładli na ziemi ze śmiechu. Obuduj go narracją. Naucz się w ten sposób dawkować napięcie, e, robić punkty zwrotne i doprowadzać do puenty. A potem naucz się, jak już się nauczysz opowiadać, nawet oralnie po prostu opowiadać, to zacznij pisać i pisz a potem się nie zniechęcaj. Natomiast poza tą stertą nieświeżych banałów, powiem ci jedną rzecz na pociechę. Jeżeli coś się robi dostatecznie długo, to osiąga się w tym pewną biegłość. <śmiech> Zamierzasz napisać czwartą część Pana Lodowego Grodu? Na przykład z perspektywy... Znaczy piątą? to już napisałem, na przykład, no, na przykład z perspektywy, z perspektywy Ludzi Wybrzeża. Znaczy opowiadanie praktycznie tej samej historii, która się wydarzyła, tylko z punktu widzenia choćby Ludzi Wybrzeża jakoś mnie specjalnie nie ciągnie, dlatego że ta historia zdradziła swoje wszystkie tajemnice. Tam już nie ma co wyjaśniać. Świat jest wytłumaczony, wiadomo dlaczego tak wygląda. Fabuła jest doprowadzona do końca, wątki rozwiązane. Tam nie ma już oczywiście, jest pozamiatane. Nie, nie ma tam historii. Yy, natomiast jeżeli wrócę do tego świata, to wtedy, kiedy wymyślę inną historię. Nie coś, co się w klasycznym fantasy nazywa kontynuacją, czyli po prostu serial, tak. No, to się niczym nie różni od uh, telenoweli. Tak? Po prostu bohater nie umarł, więc można opisać, że następnego dnia wstał i znowu, tej, tak, to, tak. Ale nie, to, tu musi być historia. Jeżeli taka historia mi przyjdzie do głowy, yy, to ją opiszę. To wtedy powstanie kolejna część. A tak tylko, żeby wyciągnąć jednak nie. Co do dowcipów mógłby pan nam dać krótkę swoich umiejętności. Przychodzi baba do lekarza. Nie, myślę, że coś lepszego będzie. No, spokojnie. Nie jestem przygotowany. Ktoś z was umie opowiadać dowcipne zamówienie w ten sposób. Teraz opowiedz dowcip. A ty na blkujecie. Ja... Myślę, że słucham. A ja nie My jestem przygotowany tego dowcipów? Nie. Ale jest wulgarny. Dzięki za puentę. <grywa> <Dobra. grywa> Wrócimy do tego, ja tu pracuję. Przy podpisywaniu. Kto tam jeszcze się No ja... <grywa> Tak, mówiłeś, że... Mówiłeś, że nie chcesz kontynuować tej serii, bo nie masz tego pomysłu, a nie myślałeś, żeby umieścić dzieci w Drakany na której książka wspominałeś w tym. Od początku. To nie jest żadna seria. Tak to jest powierzchni grubo. Dlatego wydali ją w mniejszych książeczkach, nawałkach. Ale można ją wydać w jednym, tylko będzie nieporęczny. To nie jest seria, to nie jest cykl powieści, to jest jedna powieść. Co miałbym u Czorta pisać o dzieciach Drakajnera? Albo o cioci no miałeś w książce, że są, więc... są, są. Jak miał dzieci, to pewnie miał też jakąś kobietę. Ale w takich czasach on jeszcze bardziej, że to już przestaje być logiczne, ale ja zakładam, że nie jak go pewnie miał i teściową, ale co z tego wszystkiego ma wynikać? Może historia Drakajnenu Teściowej. A co się ma ukazać w najbliższym czasie? Jak co się okazało? Jak to w najbliższym czasie, to znaczy pewien czas po tym, jak skończę, ukaże się była najnowsza powieść. Czyli nie ma żadnych takich rzeczy, które już są w wydawnictwie i zaraz... Nie. Nie, jest powieść, którą piszę. Czyli nic nie wisi takiego gotowego? Nie, nie, nie. nie. Jakbym miał coś gotowego, to bym tutaj robił prezentacje, biegał z pochodniami, w ogóle wywieszał banery na razie po prostu skromnie piszę. Jeżeli, jeżeli się jeżeli się, coś robi do innego niż, powiedzmy, krojenie chleba, znaczy jak się coś tworzy, to trudno jest ocenić stopień zaawansowania, tak? znaczy, biorąc pod uwagę kompozycję i pomysł, to jest ten w jakiejś jednej trzeciej. Tylko, że to nic nie znaczy, bo to z tego się nie wyliczy średniego tempa pracy. Tak? Znaczy tak mi się wydaje, tak mniej więcej to powinna być jakoś tak jedna trzecia. Czwarty tom Pana Narodowego Ogrodu był chyba Pańskim debiutem, jeżeli chodzi o batalistykę na taką wielką skalę. W mojej ocenie umiarkowanym, udanym debiutem, jeżeli chodzi o batalistykę. Czy Pan się inspirował właśnie pracując nad tą bitwą? Czy sprawiło to Panu Friday i czy był Pan zadowolony z efektu? Jest to oblężenie. Składa się z całego ciągu potyczek i biter. Chodziło mi o to, żeby to było na dużą skalę. A chodziło mi o to, żeby wykorzystać pomysł połączenia machin wojennych, artylerii średniowiecznej z kołami wodnymi i urządzeniami napędzanymi w ten sposób, których no, oglądałem się w kilku um, takich morawskich skansenach, gdzie to działa. Gdzie, um, przyszło mi wtedy do głowy, że to mogłoby być wykorzystywane do bardzo wielu różnych rzeczy. Tu, tu mówię tylko um, o czysto technicznej stronie. Um, Przewaliłem trochę książek o machinach wojennych i o um, technikach, no, takich niekonwencjonalnych technikach walki i w starożytności, i w średniowieczu, to chciałem użyć. Znaczy, jeżeli pytasz o inspirację, to tak rozumiem odpowiedź, tak? No bo to nie jest tak, że skopiowałem jakąś istniejącą bitwę, bo takiej nie było podobnie, jak nie było takiego grodu. Ale yy, uważam, że z punktu widzenia yy, jakby mechaniki oraz yy, taktyki jest to sensowniej przeprowadzone oblężenie niż obrona helmowego jaru na przykład. Który, gdyby na przykład był zbudowany tak, jak był zbudowany na filmie, to zresztą dość wiernie odzwierciedla to, co opisał Tolkien, jest twierdzą absurdalną. Twierdzą, twierdzą bez wyjścia, z jednym tylko poziomem obrony, praktycznie yy, jednym pierścieniem umocnym, z wyraźnym słabym punktem. Więc, yy, tak nikt nie budował twierdz, nawet malutkich. A u mnie takich błędów raczej nie ma. No i tyle. Tak byłem stosunkowo zadowolony z efektu. No ale to, to też jest takie pytanie, które trudno odpowiedzieć. Do książkę się pisze yy, i stan yy, jakby końcowy zawsze jest taki, że autor jest uważa, że to za wystarczająco dobre. A oczywiście każdą rzecz można zrobić lepiej. Ja mam takie pytanie o, o inspiracje literackie. Czy... Pabuła na Pana Lodowego Ogrodu pojawiała się po przeczytaniu jakiejś konkretnej powieści. Od razu się może wytłumaczyć, dlaczego o to pytam. Jak czytałem Pana Lodowego Ogrodu, to nie opuszczało mnie wrażenie, że inspirował się pan powieścią Strugackich, Trudno być Bogiem. Czy to dobrze celuje? <śmiech> <śmiech> oczywiście znałem Trudno być Bogiem. I yy, kiedy miałem ten pomysł, to oczywiście pomyślałem o tej powieści. Tylko, że trudno być Bogiem jest o czym innym. Tak bohater jest zbliżony. Tak? Chodzi o to, że bohater z naszego świata, w wypadku Strugackich, zwiadowca jakiejś kosmicznej instytucji, e, ląduje w świecie no, paraśredniowiecznym. Tak? I chciałem zachować e, podobny efekt. Natomiast cała reszta już nie wynika ze Strugackich, ani nie, nie jest nimi inspirowana to, że bohater tam jest, w jakiś sposób tak. No, można powiedzieć, że ponieważ radcy byli wcześniej, no, no, tylko, że jak się okazuje, to dowiedziałem się od, od, na konwencie od kogoś, kto był na spotkaniu autorskim, kto mnie poinformował, e, że napisałem e, powieść należącą do jakiegoś istniejącego podgatunku, który w całości polega na tym, że człowiek z naszego świata jest w świecie fantasy. W ten czy inny sposób tam umieszczony. Nie miałem żadnego pojęcia, że istnieje taki podgatunek, że się z tego pisze jakieś prace, ale yy, tam magisterski coś, a nie, że w ogóle mówię prozą. Pierwszy był marzenie filmów, tak. Jan, tak, jest marzenie tak, filmów o DD, gdzie przenoszono jest żołnierz współczesnego świata do świata podobnego do DD. W Demonstrand coś tam no, Okej, okay, ale cała ta. Yy, ten cały topos w takim razie należy się strugackim. Nie ma się znaczenia jak to jest pod, czy... Tak, to z tańca i zarządzania odpadami. No. no niemniej teoretycznie istnieje taki podgatunek. Człowiek z naszego świata rozrabia w świecie fantasy. Ja po prostu napisałem coś z tego gatunku. Strugatcy też, tylko że nie byli wcześniej. A mm, skojarzyłem... Już, sekundkę, dobrze. E, mi się jeszcze jedna sprawa. E, kwestia taka, bo mm, u Andrzeja piłka złapałem taką... E, takie w posłowiu było wokół Jelenia, że e, przyblokowałeś mu swoim pomysłem, E, pisanie książki, dlatego, że tam był też jakiś chip montowany w głowę i, i podobne klimaty. Jak Ty to widzisz? Jeżeli Ty masz taki sam pomysł i inny pisarz ma taki sam pomysł, to Cię blokuje, czy nie? To zależy, na ile te pomysły są takie same. Jeżeli wymyślisz przypadkiem, Identyczne założenia prowadzące do zakończenia, do puenty, tak? Identyczne założenie, z których wynika coś bardzo podobnego, to jest problem. A ponieważ Andrzej uznał się za zablokowanego w momencie, kiedy nie znał mojej książki. Znał tylko pierwszy tom, to uważam, że przesadzał, że spokojnie mógł pisać. To co z tego, że ktoś miał chip, no, John Emblemonik, przepraszam, no tak. cały Neuromancer, co się przejmuje? Uważam, że powinien był to pisać, ale nie napisał. W związku z tym ja sam nie wiem, czy to rzeczywiście w jakiś sposób się, się te fabuły spotykały, czy nie. Bardzo wątpię. Ale to by to generalnie Czasem się, jeżeli widzę, że coś jest zbyt podobne, coś, co ja wymyśliłem, jest zbyt podobne do czegoś, co już istniało, to staram się skorygować albo obejść to jakoś, coś wykombinować. Ale nie do tego stopnia, że... Porzucę stopnia. I wszystkim nie do tego stopnia, że to jest podobieństwo na takiej zasadzie, a człowiek przenosi w korze mózgową informację, to to jest John'em do śmierci. Nie, to, to już było w wielu innych tych, to wchodzi do pewnego toposu, co więcej, to się może zdarzyć realnie. Więc tym się raczej nie, nie przejmuje, chodzi o to, żeby tych za dużo nie było, tych, tych punktów stycznych, takich powtórek. Fantastyka się rozrasta, więc w pewnym momencie jest niemożliwe napisanie czegoś, co od pierwszego do ostatniego słowa będzie oryginalne całkowicie. Zwłaszcza, że takie dążenie do oryginalności kończy się pisaniem kawałków, które są po prostu nieczytelne, są zbyt udziwnione, są zbyt oryginalne i nikogo nie obchodzą, związku po prostu. Ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego kultu prabatki. Już pomijając fakt, jak w końcu pojawia się jakaś religia, w której centralną postacią jest jakaś istota płci żeńskiej, to jest negatywnie krwawy, <grym> to takie trochę dziwne. Ale chciałam się zapytać, czy z Pana strony to jest jakieś ostrzeżenie przed religią i jej konsekwencjami? Nie, nie specyficznie przed religią jako taką. Religie są rozmaite. Natomiast to jest świat... No, taki ni to starożytny, ni to paraśredniowieczny. W, tak, w tamtych kulturach religie były ideologiami. Nie, nie było innego rozróżnienia. E, religia pramatki e, jest bardzo podobna do kilku tego typu kultów, które występowały na ziemi. Jest to dość typowy, panolityczny kult ktonicznej bogini. I one z reguły były krwawe. Z tym, że ja jej nadałem jeszcze cech, które, powiedzmy, kurty, czy pokrewne nie miały, to znaczy daje jej pewne cechy już późniejszych religii, takich jak wczesne religie perskie niektóre, kiedy to powstały państwa będące zbudowane wokół świątyni. Tak, świątynia była jakby nie jedynym, ale bezpośrednim ośrodkiem władzy, i prawa państwowe były jednocześnie prawami religijnymi. No i jeszcze odrobinę upodobniłem to wszystko do islamu. Natomiast to, że ta jest religia z żeńską boginią i że ona jest krwawa, to nie jest dziwna, ani oryginalny. Typowy kult toniczny. Ludzie nie wiedzieli wtedy, że barabara bara powoduje dzieci, dlatego że nie ma w tym konsekwencji. Kobieta może udawać, że nie było żadnego barabara, -bara, a rodzi dzieci, a kto inny z kolei bardzo, bardzo barabara -bara i w ogóle nie dzieci. I nie wiadomo dlaczego. Tak? Z hodowlanymi zwierzętami jest to samo. Zanim odkryli tą prawidłowość, uważali, że jest z tym jakaś magia. To znaczy, że proces rodzenia się małych zwierzątek, małych ludzików oraz tam małych ogóreczków jest w jakiś sposób magiczny. Siedzi za tym jakaś bogini. Oczywiście, że bogini, bo to jest matka to jest łono, bo to są narodziny. W związku z tym tą boginię trzeba w jakiś sposób, raz, że ona jest tam częściowo utożsamiana z ziemią, albo z ziemią w sensie zdolności do podtrzymywania wegetacji i rozmnażania zwierząt. To jest to albo jest jakimś pośrednikiem. Tak czy owak to wszystko wymaga przebłagania lub zapłodnienia, to się robi krwią w częściach. nie tylko, bo tam jeszcze Robiono różne inne, y, zabawne rytuały, natomiast y, z reguły polegało to na składaniu ofiar, z ludzi, ze zwierząt, bardzo różnych. O. Dobra. Jeden dzień z życia ordynatora. Facet wstaje rano, spóźniony, ponieważ przez sen rzucił sobie Najnowszego iPhone'a na podłogę i podłogę. go. budzik się nie odezwał. więc jest wziąć stary telefon. Tam SMS od kochanki, że jest w ciąży. Następnie ostatnie hawajskie cygaro wpadło do kibla. I kiedy wyszedł przed dom, okazało się, że ktoś przejechał mu gwoździe wzdłuż Mercedesa. Przyjeżdża do szpitala, siada i siedzi. Wzywał sekretarkę, sekretarka wchodzi mi, kawy Poszła, zrobiła mu kawę, To tak jest kawa o ścianie. I dalej, taki się... Otwierają się drzwi wchodzi starszy pan. Przepraszam, panie doktorze, ja się miałem zapytać o wyniki. Co wyniki? Co wyniki? Rak. No, jaki? Że, Kamienie darkowe. Kamienie, albo z każdym rak. No myślę, że tym optymistycznym akcentem. Dobra, dobra, dobra. Tym oto akcentem pożegnamy Pana Lodowego Grodu. Bardzo dziękuję. Przypominam chętnie, że będę teraz siedział na dole. Jeżeli ktoś by chciał, żeby mu coś podpisać, to ja to tam sobie.